Dzień dobry, poranek, to starykański, ja leżę w łóżku, no i cóż, dzisiaj, tylko powiem wam jak wygląda dzień, przepraszam głos, ale to dopiero wstałem. Wiem, dzisiaj na żywce nagrać podcast Co będę robił Zatem Od rana Plan jest taki Wstajemy Otwieramy drzwi I wychodzimy na dwór I wchodzimy Do basenu Tak Do basenu mam dwa kroki Fajnie, nie? Ptaszory rano zawsze strasznie hałasują. Budzą mnie. Właśnie mnie obudziły dzisiaj. I wczoraj. I przedwczoraj. I siedzę tutaj już e, kilka dni. Ale nie nagrywałem, bo każdego dnia jest tak samo. Ale tak pozytywnie tak samo chyba. Tak myślę. Więc witam Was w ten Piękny, słoneczny, bezchmurny dzień. Wrzucę yy, Wam kilka zdjęć, jak wygląda mój przybytek. A, bardzo ładny. Luźny. No, ani drogi, ani tani. Taki po prostu. Siedzę tutaj kilka dni, żeby wyluzować właśnie takie życie. Yy. Właśnie Ta rano strasznie hałasują. Dzisiaj jakoś trochę mniej. Wczoraj w ogóle był kosmos. Od godziny 8 rano chyba, czy 9, czy 7. Hałasowały. No ale cóż, no to, tak wygląda. Poranek, pełen niespodzianek. E, no i co? U Jezus wielki chrząsz w basenie, ale kurde jak pół banana o kurde, ale wielki w basenie zawsze rano można dużo rzeczy znaleźć o kurde, ale wielki zresztą tu wszystko jest wielkie co łazili, lata i w ogóle, o kurde takie ma wielkie szczypce, ten chrząsz zrobię wam zdjęcie o Jezu, ale ochytstwo, jakby mi taki dorwał by mi palec od nogi ten największy obciął a ja chciałem sobie popływać Dzięki. Zatem pohałasuję wam wodą. I tyle. Tak wygląda mój poranek. Farmers Market jakich jest dzisiaj. Trzeba by iść, ale najpierw herbata. Jakaś kanapeczka mała. Mm. Żeby się, obudzić. A żeby się obudzić, trzeba zrobić 10 rundek w basenie. Skok na główkę nie bardzo, bo tutaj z 2 metry może jest mniej więcej. Zresztą ja się trochę boję skakać, więc dla dziewczyny to tak, ale do basenu to nie. Zatem... Dzień dobry. Tak, dzień dobry, cicho. Hmm. Dzisiaj znowu będzie 31 stopni. Tak coś widzę. No dobrze. Dla wszystkich, którzy w Polsce to 7 godzin różnicy. Dla tych, co w Irlandii 6. A dla tych, co na Florydzie. To taka sama godzina. No dobrze. Yy, herbatka. Herbatka. Herbatka kochenkę u siebie w mieszkaniu. Mam zlew, mam lodówkę, mam dwa łóżka, jedno na piętrze, jedno na dole, mam duży stół, dwa krzesła, klimatyzację, łazienkę, prysznic. Wszystko mam. Tak. Nie mam tego dziewczyny. No ale nie będziemy już marudzić, postaramy się marudzić. Nie ma już w tych podcastach, bo naprawdę ostatnio była mega ruda, ale skupmy się na dobrych rzeczach i może jeszcze ten podcast pomarudzę, a potem już będzie Fantastycznie. Dobrze, dobrze. Oj, jakiś pająk mi łazi. W zlewie. Tu trzeba uważać, bo cokolwiek jeszcze czegoś nie chwyci To to wszystko chodzi. Więc. Więc bywa różnie. Moi drodzy. Dobrze, 6 minut nagrywania. Czas zrobić herbatę. Wziąć się do siebie. I do boju. Witam serdecznie i zapraszam. Które Nie głośniej. może nie, ale głośniej. głośność była dobra. Słuchacie podcastu nie tylko dla orów. Podcast nie tylko dla orów. Sprawdź, co w słuchawkach piszczy. Ale, ale, ale, co to widzimy? Tohle to na naszych żyściach neradzi widzimy. Micz ma lala, przygrawa, gławiczka patyczka mić długim, tahlym pasem. Opuszczaj racji, prochale hazy. Mić nam przepiera, weseli, kličkuje, wbija do trestnego uzemí. Micz nam weseli, pato! Krecik kibicem, czyli najnowsze wiadomości sportowe z Czeskiej Republiki. Pewni Polski, podcast z Czeskiej Republiki. 420.mypodcast.com Witamy. Mam na imię Filipa, to jest podcast nie tylko dla Orów. Wydanie poranne, lekko skacowane i przepalone. Wczoraj byłem na żółwiach. Wróciłem późno w nocy, a to jest taki jakiś ciepły klimat, że właściciel siedział na górze i jakoś tak wdaliśmy się w rozmowę winko. Jakiś mały dżądzik i stąd mój głos dzisiaj taki poranny, przepity. Chociaż wcale dużo wypijam Was trzy kieliszki. Pozdrawiam Gochę, która pije non-stop w Wińsko. Pozdrawiam Rafała, który nie pije, pracuje na Macintoshach. Pozdrawiam Pawła, Michała z Kanady. Pozdrawiam Macieja Skwarę, jeśli słucha. Arka też który słuchałem. Kieslinga pozdrawia. W ogóle wszystkich, którzy słuchają, lubią wino i lubią czasami sobie zapotać jakieś używki. Um, zatem dzisiaj kolejny dzień. Trochę mi się zaczęło chcieć bardziej nagrywać. <coughs> Przepraszam. jesteśmy w gardziełku. drapie po tych wczorajszych mm, używkach. E, śniadanko. Mieszkam w, w takim domu, gdzie mam piękną kuchnię. Lodówkę w lodówce dużo picia, ja mam niestety nadciśnienie muszę wypić 63 litry różnych rzeczy dziennie mamy paróweczki, mamy masło z Danii, mamy chleb e, nikaraguiński, gołański mamy oliweczki z, e, z Hiszpanii, o proszę bardzo mamy parmezan e, z z Nicaraguj właśnie i mamy wodę, i mamy jajka, właśnie jajka, jajeczniczka będzie dzisiaj, właśnie, huevo z galina, jajka co ciekawe tu sprzedają na wagę, nie na ilość, tylko na wagę, mam akurat taki mały sześciopak, sześć małych jajek, takich podobnych do żółwiowych, właśnie musiałbym zobaczyć czy to nie są żółwiowe, bo są białe. Te, ale te żółwiowe były tak jak piłki golfowe, muszę wam powiedzieć. Ściągam sobie teraz na ściągam sobie teraz na iPada. Filmy wszystkie z wczoraj. Zacząłem od końca, czyli jak żółw, że tak powiem, rodził, składał jajka i rewelacja. Jakość jest bardzo fajna. Myślałem, że... Po prostu nie wyciągnie, ale mieliśmy czerwone światło, bo nie wolno świecić i to czerwone światło bardzo dobrze zrobiło i muszę to na przyszły raz. Zresztą mam latarki, mam takie nakładki na latarki kolorowe i to bardzo dobrze zrobiło. Um, więc, więc. E, e, fajnie, fajnie, fajnie, fajnie, fajnie. E, tych filmów mam kurde, Wuchtę, jak to się mówi po poznańsku kurde, mnóstwo. Będę musiał to gdzieś wrzucić na jakieś Dropboxa, bo iPada mam nie nieco dużego, czyli 2 gigsy. Już tam nawaliłem jakieś gierki, różne porno, programy i takie rzeczy o Kostaryce, więc ściągam, ściągam, ściągam. A że mam wersję, jak już wspomniałem, taką lepszą, to nagrywam lepszej jakości filmy. No to 10 minut filmu to jest prawie 1,5 giga, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to co? Pomidorki, mam pomidorki, mam koperek mam sól um, ja muszę iść sobie kupić do apteki selen, bo ostatnio mi strasznie nogi puchną. Puchną mi przez ciepło, muszę wam powiedzieć, cebula po hiszpańsku Seboja um, mam nadciśnienie i <ścoughs> dowiedziałem się o tym jakieś 8 lat temu od tego czasu biorę tablety, różne inne potwory i, i czasem jak biorę złe tabletki to nogę mam mniej więcej taki jak brzuch Kwary, czyli ogromną. ale potem mi to schodzi, wystarczy, że nogi trochę podniosę do góry albo wsadzę do basenu, do zimnej wody i już jest okej, okay, to schodzi, ale to nie boli, ale tak czuję się trochę jakby mnie ktoś tak taki nie jestem już tak giętki Dzisiaj taki podcast śniadaniowo-medyczny. No i cóż, będziemy robić herbatę. Mamy te blanco sin aditivos, czyli 100% natural, czyli biała herbata. Bardzo dobra. Lubię. Ona jest dobra na upały, ona nie jest taka mocna, ciężka. Jest leciutka. Mamy azukar rej azukar czyli cukier królewski. Mój hiszpański Wczoraj są takie pokojówki Czyli dwie babeczki, Które się opiekują też dzieckiem Właścicieli, ale też posprzątają Wyczyszczą basen Przyjdą na noc Wyczyszczą osienkę No, takie dwie kosterykanki w sile wieku i wczoraj sobie z nimi trochę pogadałem i skąd jestem i w ogóle i co tu robię i czy Primera Wels in Costa Rica, a ja mówię, że tak i w ogóle, więc, więc teraz wszedłem do łazienki sprawdzam mojego GoProsa, bo jest podłączony na ładowanie i na Wi-Fi, niestety jak jest podłączony do Wi-Fi i ciągnie pliki na iPada to strasznie ciągnie baterię, więc trzeba go podłączyć tak to wygląda, więc więc dobrze Idę oddać pieprz właścicielom, bo pożyczyłem pimiętę. I co? Zrobimy jeszniczkę na szynce. Mamy szyneczkę. Rewelacja. Dzisiaj jest niedziela? Nie, dzisiaj jest wtorek. A jak wtorek, to podcast nie tylko dla orów. Specjalnie dla Was z Kostaryki. Dawydziński daje ryki. Zapraszam. Za chwilę. Yeah. Jak w Mielnie dawno temu, jak były takie czasy bez jedzenia. Um, czyli no jechało się gdzieś do hotelu. I okay, tak. Dało się, czyli do jakiegoś hotelu, funduszów czasów pracowniczych, chociaż fundusz praców, czasów pracowniczych to zazwyczaj był yy, z żabciem. Gajeczka trzecie no najładniej Super. ja niestety w gajeczkach nie lubię tak zwanych szeroko pojętych skrętek A więc, więc tak to wygląda i zarobków też nie lubię zawsze muszę to wyjąć w alkoholim jak ktoś robi chyba że to był Arek pewno temu jak byliśmy jeszcze no innym Daxford z Kimi, zresztą w... w tym roku chyba eee, ja planuję wybrać się do Daxford i przepraszam, tak słychać trochę, ale jedną rękę mam do jajek, like, drugą mam do łyżeczki do łyżeczkowania I... i wybieram skrętki no więc wybieram się do Daxford, bo jest 70 rocznica urodzin II wojny światowej skończenia, więc na pewno będzie dużo fajnych samolotów i wszystkiego. Więc e, z Kesslingiem już, już wstępnie rozmawiałem. Aj, szyneczkę miałem wkroić, kurde, pizda jestem. E, no z Kesslingiem wstępnie już rozmawiałem, powiedział, że chętnie. Nawet powiedział, że miał gości i będę mógł poznać Lenego. W pewnym sensie myślałem, że Leny to jest... Y, Chociaż nie wiem, czy to jest syn czy córka, bo Leny to może być Leny White, on, albo może być Leny Krawic, też on, albo może być Leny yy, coś innego. Leny to mi się kojarzy jakoś z damskim imieniem, ale no nie wiem, mówiąc szczerze, yy, czy Robert ma syna czy córkę, tylko takie imię jest takie mało mówiące, mówiąc szczerze, mało polskie. Nie wiem, czy Chłopak, czy dziewczyna Roberta miał kiedyś na imię Leny, a może Violi dziewczyna. Przepraszam za to, co mówię, ale absolutnie nie mam pojęcia, czy to jest chłopak, czy dziewczyna. Tak jakbym chciał kupić prezent, to kupię jakiś taki metroseksualny prezent. Może nie wiem co, ale tak to wygląda. No i pizda jestem, miałem sobie szynkę ugotować, znaczy upiec, a teraz będę musiał wkroić na żywca. Powiem Wam troszeczkę o jedzeniu tutaj. Czekaj, czy ja dobrze płytym. Ten się pali tu, ten się pali tam. Dobrze, mi się masło nie spali. E, o jedzeniu Wam powiem tutaj troszeczkę. Mm, o jedzenie nie jest jakieś wykwintne. nie wiem. E, przeczytam, przeczytam, przeczytałem Wam na początku trochę informacji o Kostaryce e, z takiej z fajnej strony. I Tam było o jedzeniu, o wszystkim, o wszystkim. Więc ogólnie jedzenie jest takie barowe, nie ma jakichś takich po amerykańskich kostarykańskich jedzeń, nie wiem co oni tutaj tak do końca, dużo kurczaka, dużo ryżu, ale jeszcze się nie, nie naciąłem na takie rzeczy, bo trochę jestem w takim miejscu turystycznym, ale tak sobie wybrałem, że między ludźmi, a potem następny etap, to już dżungla i, i gdzieś jakieś potwory i wulkany i te sprawy, więc zobaczymy jak to będzie. No więc um, na razie żyję się w lokalnym sklepie spożywczym, w takim przydrożnym barze, gdzie nawet czasem dobrze dają, akolwiek nie jest to wyrafinowane żarcie, wszędzie znajdziesz jakieś hamburgeresy, wszędzie znajdziesz jakieś mm, mięska z sałatkami, ogólnie fajnie jest, że dają dużo zieloności do wszystkiego to jest plus, bo w Panamie tego nie było, w Dublinie też tego nie ma, że bierzesz mięso, ziemniaki pół zielonej pietruszki i miecho. i tyle, i nic więcej a tutaj ładują do wszystkiego awokado, którego nie lubię za bardzo. Ładują dużo pomidorów, które dzisiaj mam na śniadanie. Ładują dużo mm, sałaty. No i w ogóle yy, takie zieloności są fajne. Jedno, co mnie zdziwiło, sałata o smaku yy, tego, czego nie lubię. Kolendry. Kolendra to w ogóle jest chyba najgorsze warzywo, jakie może być na świecie, bo zabija wszystkie smaki. Więc więcej yy. yy, sałata. Biorę sobie już Jadłem coś takiego, dali mi w sałacie Więc już się nie naciąłem, bo poszedłem do sklepu I chciałem kupić całą wielką sałatę Zrobić sobie sałatkę w domu Ale patrzę, mówię mmm. Spróbowałem kawałek listka I rzeczywiście smakowała sałata Jak kolendra, co jest do wyżegania. Zatem na, dzisiaj na siadanko Mam tak, sałatkę z pomidorów Z cebulką i z kopereczkiem Mów, Mówiąc że Wszystko tutaj strasznie szybko wysycha Jak ser sobie wyjmiesz to za 10 minut możesz nim wbijać gwoździe. Wszystko tutaj mega szybko wysycha. Na drugie danie mam jajeczniczkę z masełkiem z danii i trzyneczką z, z Kostaryki. Jajka pewnie też są kostarykańskie. Do tego biała herbata, oczywiście z cukrem i z cytryną. Znaczy nie mam cytryny, ale pójdę za rogiem, są cytryny. Nie to, że w sklepie, ale le. jest drzewo. I wczoraj się pytałem, czy... Są cytryny paracomer i, i pani powiedziała, że tak, że po prostu wziąłem sobie cytrynę z drzewa, zerwałem ciach do herbaty, więc pójdę sobie właśnie zerwać cytrynkę. No i coś jeszcze mam? Jakiś kibeczkę chlebka mam. Jest godzina ósma z minutami. Ja sprawdzę jak mój filmik, filmik numer 4. Muszę to wszystko na Dropboxa wrócić, bo najpadzie mi się to nie zmieści więc widzicie, z dobrze z techniką coraz więcej tej techniki nie da się niestety jakby chyba pojechać na wakacje i nie powiem, że z telefonem bo chrzanić telefon, nikt do mnie nie dzwoni mam tam kontakt czasami z, z Remikiem pozdrawiam go ciepło albo z różnymi innymi ludźmi, ale no wiadomo, filmy zdjęcia, gdzieś to trzeba trzymać, a jak powiedziałem chciałem sobie kupić w Stanach aparat nie udało się, no ale chyba dobrze, bo w sumie tu nie ma nic do robienia i nie będę latał z wielkim obiektywem po, po plaży, jak można sobie telefonem zrobić zdjęcie. Zresztą nie mam jakiejś presji w tym roku na zdjęcia. Jak jechałem do Panamy te trzy lata temu, to miałem 60 tysięcy aparatów i milion zdjęć. A teraz jakoś nie mam presji. Bardziej mam presję na to, żeby być dla Was codziennie. Może nie codziennie, ale dwa razy w tygodniu, czyli piątek i wtorek. Podcast nie tylko dla orów. Z wakacji. Zatem idę po cytrynę I pewnie spotkamy się po śniadaniu i dzisiaj taki luźny ciepłych, już mamy 24 stopnie, chociaż jest godzina 8.30, e, śniadaniowy podcast e, z lekko przepity, o, przepalonym głosem, ale niektórzy mówili, że ten głos jest bardzo, bardzo seksowny. No cóż, e, liczę tutaj na jakiś mały romansik, e, mam takie marzenie, takie dziwne, że chciałbym iść do baru i siadać w tym samym barze codziennie i z barmanką gadać i barmanka potem po, na przykład po czterech czy po pięciu dniach spytałaby się co robić dzisiaj wieczorem, albo ja bym mi się spytał, czy mam wolny wieczór, byśmy poszli na plażę romantycznie, byśmy leżeli, całowali się i potem w, w dziurze wykopanej przez żółwie, abyśmy się bzykali na przykład, nie? Fajnie, nie? Nie, Davidiński, głupi jesteś, jak nie wiem. Dobra, lecę po tą cytrynę. Revoir. Ojej. E, que ja też piszę Cosa Bonita. Quiero caminar por encima de tu pelo, hasta llegar al ombligo de tu oreja, y recitarte un poquito de cosquilla, y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno, pa irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola, y con un fricase de acerola. Quiero caminar por encima de tu pelo, hasta llegar al ombligo de tu oreja. Y recitarte un poquito de coquilla, y regalarte una sabana de almejas, darte un beso de desayuno, pa irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricacet de acerola. Tú eres un panal de dulce, fruta fresca, tú tienes una mirada demasiado pintoresca. Una mirada color infinito. Tú me pones el estómago. Mago blandito, vamos pasito a pasito, siguiéndonos la huella, caminando en una tombolada de estrella, un trayecto con clima perfecto, regálame una sonrisita con sabor a viento, tú eres mi vitamina del pecho, mi fibra, tú eres todo lo que me equilibra, un balance lo que me complementa, un masajito con sabor a menta, tu darte un beso de desayuno.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 Conmigo tú combinas, ¿qué tal si yo me inyecto al pool? Quiero caminar por encima de tu pelo, hasta llegar al ombligo de tu oreja, y recitarte un poquito de costilla, y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno, pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola, y con un fricacet de acerola. Ey, ey, ey. Będzie występy, nastawcie, stawcie wejdzie W następnym tu Filip będzie łowił, będzie mówił, że stół jest krowa Że tu nie jest krowa nie jest, zdrowa, że, że nie, jest zdrowa, nie jest zdrowa, że sól nie jest zdrowa Że sól nie jest zdrowa, małe cyferki Yy, że sól nie jest zdrowa na jego nerki. W następnym odcinku. Wiecie, że w życiu nie widziałem nic piękniejszego i ładniejszego, aż by się chce nawet niż kolibry.